że też dali temu tak odpowiednią nazwę Graveyard Katrina. Katrina do cholery. Drugi dzień. A ja mam dosyć. Zostało nas czterech. znowu idą Jesteś Amiga muzyka rada 80-90 Chcesz się dowiedzieć czegoś więcej? Posłuchaj. Och, mordy. Inaczej. No i wyszedł mi wstęp, jaki wyszedł w ten sposób. Witam bardzo wszystkich, bardzo mocno, bardzo serdecznie i bardzo jeszcze nie wiem jak, kolejny odcinek Of Mordę będzie dotyczył Amigi. To dla tych, którzy chcieli Amigę. Ja jednak z uporem maniaka będę powtarzał, że Podcast o mordę jest podcastem traktującym o fenomenie Amigi, ale także o latach 80. i 90., o całej popkulturze tych lat. Ponieważ to wszystko kształtowało właśnie gry Amigowe i graczy Amigowców. A dzisiaj zajmiemy się tematem, no takim, powiem, epickim bardzo modne słowo ostatnio. Yy, cóż to będzie? Gry fabularne, moi mili, i skupię się tylko na jednej grze, a tytuł mówi chyba sam dla siebie dwunastych, no, dwunastu gniewnych niekoniecznie ludzi. Właśnie, moi mili, o co z tymi RPG chodziło? Człowiek zawsze chciał odgrywać inne postaci. E, jako dzieci hmm, nie wiem, w średniowieczu, wcześniej już nawet może, w epoce kamienia łupanego, ktoś się tam kamieniami napieprzał. Ale dzieci, dzieci w średniowieczu przecież bawiły się w tych rycerzy, bo chciały być, chciały być tymi rycerzami. Później to odchodziło tak dalej. Nie wiem, No, ja praktycznie 40 na, kartku, na karku, ale pamiętam dalej swoje zabawy w wojnę. Mało tego, znam ludzi, którzy dalej się bawią w wojnę i pozdrawiam w tym momencie wszystkich, którzy uprawiają paintball, czyli te kuleczki troszkę takie większe z farbą, albo właśnie Airsoft Gun, czyli ASG. No i tutaj oczywiście yy, odsyłam o ASG do podcastofonu hukafon.pl Moi mili, ale miało być Amidze i znowu będzie w komentarzach, hmm, ty, bo tutaj nie ma, bo tu Amiga. Dobra, słuchajcie, mal kontenci. Powstały później gry fabularne. Gry fabularne, które działy się oczywiście w naszej głowie. Był mistrz gry, byli gracze, śmiałkowie. Ja się zaciągnę. I wszystko się rozgrywało w jednym pomieszczeniu. Na kartce papieru każdy z tych śmiałków był wprowadzany przez mistrza gry. Warunki, które się akurat dzieją, jest to rozgrywka Lochy i Smoki, Dungeons and Dragons. No i tak to właśnie wyszło. Okazało się, że to jest bardzo fajne. No skoro jest to fajne, to oczywiście dlaczego nie zrobić o tym film, albo nie daj Boże gry. A więc zrobiono. Jedno i drugie. Wielokrotnie gry się trzepie do tego czasu właśnie. I to są gry RPG. Czyli gry fabularne, czyli inaczej role-playing games. Bo liczba mnoga. A co to ma wspólnego... Akurat zami go. No. Ja bym powiedział, że praktycznie wszystko. Dawno, dawno temu, bo bodajże w 91 roku, czy jakoś tak, powstała gra na nasze znienawidzone Atari ST i była to gra pod tytułem Dungeon Master. I w tej grze właśnie fabularnej RPG, a tak na marginesie wersja komputerowa gry RPG to jest CRPG. od jak komputer. No i w tej grze właśnie wchodziło się w lochy, e, zbierało klipunek, doświadczenie i takie inne tam pierdołki, więc tyłkło się mieczem, ogniem i tam jeszcze czarami, rzucało się te czary, nawalało z łuku i innych różnych dziwnych e, narzędzi przymusu bezpośredniego, z użyciem ręki włącznie, no i w ten sposób właśnie człowiek wchodził w te światy lochów, smoków, skarbów poznawał jakąś zapętloną fabułę wpadał w pułapki wpadał w zasadzki w dziury wpadał cholera we wszystko wpadał, co mógł wpadać no i właśnie niektórym to nie wystarczało powstało później na Midze, rok później po, po Atari ST właśnie Dungeon Master no gra była fajna ale niektórzy byli zwolennikami bardziej science fiction niż fantasy. No i w 1993 roku powstała gra pod tytułem High Red Guns. tytułem wprowadzenia, więc jest rok 2712 mamy 12 najemników stąd tytuł odcinka a w podtytule jest niekoniecznie ludzi więc rzeczywiście do wyboru mamy oprócz ludzi także androida oraz trzy roboty z tego jeden to wygląda bardziej jak pomoc domowa zbrojny jest kiepską ale właśnie, każda postać ma inną broń Każda broń ma odpowiednią do tego wszystkiego amunicję i zaczyna się eksploracja. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na planecie Graveyard. I na tej planecie znajduje się kompleks y, badawczy i y, tam y, znajdują się także zakłady inżynierii genetycznej. Oczywiście prowadzą jakieś badania, legalne, nielegalne. To jest mało ważne. Ważne jest to, że mamy za zadanie wysadzić cały kompleks w gwiezdny pył. Jak tego dokonać? W czterech miejscach znajdują się specjalne ładunki, głowice. Te głowice trzeba zebrać, cztery sztuki dostarczyć do ostat w ostatniej misji do specjalnego miejsca, tam podłożyć i zdetonować. Brzmi prosto? Oj, nie jest takie. Hyred Gans Zaraz po powstaniu dostało status gry kultowej. Co się na to składa? Na to składa się wszystko. Grafika, muzyka, grywalność, klimat. Wszystko jest jak na najwyższym poziomie, nawet jak na czasy obecne. Ja rozumiem, zwolennicy Bajoszoka II albo jakichś innych rzeczy grafiki hiper super realistycznej i wyrywającej majtki ze spodni będą się ze mną nie zgadzać Oczywiście, moi mili. Ale ja dalej mówię. Nieważne co widzisz, ważne co czujesz. Ważne jak ty to w swojej głowie odbierasz. No chyba cały fan na tym polega. Moi drodzy, ja wezmę łyczka piwa, a dla was... Utwór przewodni. Hired No właśnie. Zaznaczam jeszcze raz. 93 rok. A muzyka daje czadu. No właśnie. Mówiłem, że grafika także jest fajna. Ja przygotowując się do tego odcinka yy, pobrałem jak zwykle jeżeli chodzi o egzekie amigowe o te y, różne gry ze strony wekompany.pl Już kilka odcinków temu mówiłem o tej stronie. Nawet tam gdzieś jest Link do nich. Pobrałem Hayred Guns, żeby sobie jeszcze raz odświeżyć to wszystko, żeby wiedzieć o czym mówić, i, i wsiąkłem na kilka godzin. Moi drodzy, no z racji tego, że ja nagrywam, nagrywam, pracuję na NetBooku, to jest 8,9 cala przekątna ekranu. Jest to idealne narzędzie do odpalania sobie właśnie takich gierek. No, nie wiem, jakby wyglądały miny tych wszystkich użytkowników wielkich monitorów, którzy mają, nie wiem, ile to jest cali, szafę mam mniejszą, może. No bo ta gra rzeczywiście będzie wyglądać koszmarnie. No ale zawsze jest możliwość grania w oknie, albo coś takiego. I miodność jest wielka. Sama gra to jest nie tylko bezmyślna strzelanka. W grze kierujemy naraz czterema postaciami. Brzmi trudno. I tak jest na początku. Później, jak dojdziemy do wprawy, będziemy trzaskać w jedną i w drugą stronę. Mało tego, jeżeli mamy kolegów i chcemy z kolegami zagrać, to możemy zagrać na jednym komputerze. Tak, tak. Pamiętam te czasy, kiedy ja razem z Jarkiem i z Krzyśkiem na Amidze 500 Jarka jeszcze yy, siedliśmy do High Red Guns i robiliśmy typowe def -mecze. Graliśmy przeciwko sobie na jednej z Na początku się wybijało jakieś tam zwierzątka, które były, no a później później była eliminacja nas samych. No i było to naprawdę świetne. W jaki sposób można grać na midze w eee, cztery osoby? Na jednym komputerze. Dodam jeszcze, że na jednym telewizorze. Bardzo prosto. Jedna osoba, jedna osoba obsługuje mysz, druga joystick, a do tego dwie inne mogą jeszcze grać na grawiturze. Każdy ma swoje okienko i naprawdę nie było ważne, czy jeden drugiego widzi, co on robi. Najważniejszy był właśnie ten fan. Jakie plusy przynosiła na rozgrywka właśnie na ekranie podzielonym na cztery części? Czterema osobami, czy też przez cztery osoby grana. Moi drodzy, przede wszystkim w tej grze są takie zagwostki, że bardzo często jedna osoba nie poradzi sobie. Włącznik do windy może być w jednym miejscu. Tak, tak, gra jest wielopoziomowa. Nie chodzi o to, że wszyscy się posuwają po stole bez nacisku na to, kto kogo posuwał. I grając Właśnie w te cztery osoby możemy komuś oddać prowiant, znaczy albo czterema osobami, nie, jako jedna osoba gramy. Dzielić się tym prowiantem, możemy osłaniać swojego partnera, pomagać sobie, przesuwać bloki, tworzyć cuda, niewidy. No i, i właśnie, a propos cud i niewidów, zajmijmy się tym, co najlepsze. Givery. Broni jest, jak już wcześniej mówiłem, dużo, żebym bardzo dużo. I zaczynając od, od broni konwencjonalnej, czyli rewolwer, pistolet, a jak mówiłem, co ciekawe, mając rewolwer i wyprztykując się, to no, jest kretyństwo z rewolwerem biegać, no ale jest tak, że czasami amunicji brakuje, to jest prawda. Jeżeli nie znajdziemy na wcześniejszym poziomie, no to możemy być, tak kolokwialnie mówiąc, udupieni. No i e, mając rewolwer i znajdujemy na przykład naboje, mówimy, o jak dobrze będę strzelać. Nie, nie, nie, moi drodzy. To był 93 rok. Tam już inteligencja rządziła. Jeżeli mieliśmy rewolwer, to do rewolweru mogliśmy włożyć naboje tylko i wyłącznie właśnie przeznaczone do rewolweru. E, jeżeli mieliśmy naboje na przykład jakąś 4-4, tak, tak, tak, tam są 9-4, 4 kaliberki, są strzelby 12 nawet, oczywiście dwa strzały trzeba przeładować także Pietra człowiek ma niesamowitego podczas rozgrywki bo i przeciwnicy są momentami bardzo upierdliwi no i mając, mając właśnie nieodpowiednią amunicję co najwyżej możemy śpiewać litanie pomaga to jak umarłemu kadzidło ale koniec końców właśnie tym umarłym się stajemy później a na ekranie jest napis MIA, czyli missing in action no ale cóż mamy zawsze jeszcze trzech innych no, pamiętajmy, zawsze róbmy tak, żeby nie zabić jakiegoś zawodnika, tylko dojść wszystkimi do celu. Co oprócz tego? Jest broń futurystyczna oczywiście. Broń, y, która y, strzela promieniami lasera. Mamy miotacze ognia. Są także. Są dwa rodzaje min miniganów. No i to naprawdę ma kopa. Y, mamy granaty i mamy granatniki z granatnika strzelamy granatami na bardzo duży dystans a grając myszą możemy granaty rzucać blisko rzekłbym bardzo blisko siebie trochę dalej no i tak jeszcze dalej od siebie. Jest to bardzo ważne, bo możemy kogoś, kto się czai za węgłem a bywa, bywa właśnie go poczęstować granatkiem tylko trzeba uważać, bo podmuch granatu potrafi osmalić nam część ciała jak wygląda grafika? Jak mówiłem, grafika jest bardzo fajna, a poruszamy się jak w typowych grach RPG starszych, co 90 stopni. Obrót jest 190 stopni, czyli kierujemy się twarz Na przykład jesteśmy twarzą na północ, jest kompasik, obracamy się w prawo, czyli twarzą jesteśmy na wschód, jeszcze raz w prawo, jesteśmy na południe, jeszcze raz w prawo, jesteśmy na zachód. Amen. Jak się poruszamy do przodu, do tyłu? No, także skokowo. Na początku może to przeszkadzać. Szczególnie teraz tym osobom, które nigdy w High Red Guns nie grały. Ale jest to uczucie, które zniknie po jakieś 15-20 minutach obcowania z grą. Tym bardziej, że każdy krok do przodu jest oznajmiany przez grę jako krok. Słyszymy tupnięcie. Jeżeli idziemy po czymś miękkim, to słychać, że idziemy po czymś miękkim. Jeżeli wchodzimy na przykład do jakiegoś pomieszczenia, kroki odbijają się echem. Jeżeli idziemy po jakimś metalowym podejście, słychać także zupełnie inne odgłosy. A właśnie z tymi odgłosami to jest tak, moi drodzy, że na początkach graliśmy w High Red Guns, to okazało się, że każda broń ma jednakowy dźwięk. No, ale to była Amiga 500, czyli 512 e, kB ramu to miało, i niestety dopiero ta gra uzyskuje pełen wypas po dwóch megabajtach na pokładzie, czyli Amiga 1200, no albo 500K z, e, z dołożonym rozszerzeniem, albo też Amiga 600. I wtedy naprawdę można było dać czadu, ponieważ każda broń brzmiała inaczej, przeładowanie tak samo, ale dźwięki te wszystkie. Nawet jeżeli kierowaliśmy kobietom, jest jedna pani, nie, dwie panie są kobiety. E, właśnie kobietom ona otrzymała obrażenie, to słuchać było damski głos kobiecy. Co prawda, ten odgłos, z reguły, jak człowiek, kobieta obrywa obrażenie, to, to to brzmi troszkę jak ścieżka dźwiękowa z pewnego gatunku niemieckich filmów, które w latach 80. były bardzo popularne. Filmy z małą ilością fabuły to były i. Z dużą, naprawdę dużą ilością akcji. High Red Gun zostało e, praktycznie wy, wypieszczone przez jedną osobę. Był to e, pan Scott Johnston. Nie wiem kim jest dla Scotta Brian Johnston, Johnston ale on właśnie zrobił tę wspaniałą muzykę. Ach, jeszcze, a propos tej muzyczki, to troszeczkę poopowiadamy o yy, postaciach, a w tym samym momencie puszczę muzyczkę, która leci właśnie przy wyborze postaci. To niech muzyczka sobie lecie, ja będę mówił. Yy, więc tak, w grze znajduje się Humanoid, który notabene ma 176 lat Jest ziemianka w wieku 27 lat. Jest to pani dość ciężko zbrojna. Porusza się uzbrojona już na początku gry w odpowiednik M16. To bardzo podobne jest tak M16. Będzie robot mój ulubieniec, czyli MC1287 CIM. No i to jest sześcioletni robot z Marines potężna siła ognia i przede wszystkim właśnie ten jego minigun. Mamy, mamy także zamachowców, oprócz tego ekspertkę od systemów obrony. Mamy cyborga w wersji serii 4. Jest to mirial Thor. Pochodzi z Nowej Europy i ma 100 lat. To jest właśnie jedna z postaci, która nadawałaby się bardziej do sprzątania domu niż do walki ponieważ jej wyposażenie zresztą zagracie sobie kiedyś, to zobaczycie jest Rorian jeden z moich ulubieńców 402 letni kombatant stary, stary zabójca jest także medyk polowy płci żeńskiej, mamy snajpera mamy gościa który praktycznie nie wiadomo kim jest, ale chodzi ze strzelbą no i oprócz tego jest jeszcze agentka służb UPBI i do tego robot z Marines, z piechoty, dwuletni i to jest wersja pomniejszona, szybsza tego, o którym mówiłem wcześniej, tego CIMA, czyli Light. No i to jest, moi drodzy, praktycznie tutaj z bohaterami, którzy biorą udział w grze. Wszystko. Wybieramy czterech. Jak to bywa na wojnie, tu, ten tu uderzy, tam uderzy, więc y, trzeba się leczyć. No i do leczenia znajdujemy, albo też mamy czasami w ekwipunku, różne bardzo ciekawe gadżety. Są to zestawy polowe do opatrywania ran, y, które są oznaczone cywerkami rzymskimi 1, 2 i 3. Wiadomo, trujeczka najsilniejszy, najwięcej tych nam punkcików zregeneruje. Mamy jabłuszka, mamy chlebek. Y, oprócz tego no, co najważniejsze, mamy także androidy u nas w drużynie, więc czy roboty. Są zestawy naprawcze dla robotów. No i właśnie dzięki tym zestawom naprawczym, temu ekwipunkowi staramy się przedłużyć życie naszych bohaterów jak najdłużej, oby do końca. No i oczywiście jeszcze jeden dzień. Pozdrawiam Jurka Owsiaka. No tak, na czym jeszcze polega ta rozgrywka w swojej fantastyczności? Oprócz terenów, gdzie będziemy się poruszać, terenów leśnych, nie wiem, jakichś właśnie industrialnych, będą także tereny, w których są kanały albo wręcz baseny z wodą. No i oczywiście trzeba pamiętać, że człowiek, jeżeli wejdzie do wody, to się zachowuje najczęściej tak samo jak ja, człowiek w tej grze. Znaczy Nie pływa, znaczy no fakt, pływa w jednym kierunku, pionowo w dół, a po pewnym czasie dochodzi do wniosku, że brakuje mu skrzel. Jest to dość traumatyczne przeżycie, ponieważ w tym momencie zaczynam się topić. Roboty nie mają tego problemu i roboty mogą sobie chodzić po wodzie. Yy, nie, <śmiech> sorry, przepraszam. Po wodzie chodził jeden i nie był robotem. Pomyliłem się. Roboty mogą chodzić pod wodą. W ten sposób. Dla zwolenników poprzedniej teorii zapraszam odwykom. Albo też cienie przeszłości. Tudzież na 100%. Zresztą zachęcam do słuchania tych podcastów. Są bardzo fajne. A jeszcze siódme niebo oczywiście. No, ale żebyśmy my znaleźli się w siódmym niebie, musimy dbać o nasz ekwipunek. A żeby było śmieszniej, nie jest to tak prosto, ponieważ broń, którą dzierżymy w dłoniach swych, tudzież w jakichś wysięgnikach mechanicznych, jak nasze drogie roboty, broń się niszczy. Broń się niszczy od tego, że dostaniemy w trąbę od kogoś, działko do nas strzeli na przykład, albo ktoś do nas podejdzie i z bliska zaatakuje, Broń ma swoją wytrzymałość i po pewnym czasie możemy, jeżeli o broń nie będziemy dbali, będziemy lecieć na tak zwane adia i ta. no to niestety broń zamieni się w kubkę pyłku w naszym ekwipunku. No właśnie, ekwipunek. Ciekawą rzeczą tutaj jest, że chleb, czy też jabłko, sery nawet jest, przypomniałem sobie, jeżeli wejdziemy do wody, no to nam w rzeczywistości namaka. I w grze także. Namaka do rozmiaru właśnie kubki, z akcentem na kubkę prochu. I, no nie wiem, no napisane jest, że z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Niestety po spożyciu tego prochu nawet się nie da. E, no nic się nie dzieje po prostu straciliśmy porcję żywności. Więc naprawdę trzeba uważać, jeżeli się wchodzi do wody, czy mamy coś, co nie jest wodoodporne. Niestety w grze nie przewidzieli woreczków foliowych, żeby chlebek zapakować. No przecież teraz wszędzie te chleby pakowane w woreczki są. No a to był 93 rok, tam woreczków nie było. Oprócz tego mamy działka strasznica, tak zwane sentry. Te działka to są wielkie skrzynie. W każdej skrzyni są bodajże trzy albo cztery działka i te działka ustawiamy sobie na jakieś drodze. O, i ktoś nie wiem, może oglądał rozszerzoną wersję filmu Aliens, czyli obcy decydujące starcie po polsku. To będzie i tam właśnie takie centry wystawiano, bo wersji kinowej tego nie ma, także polecam wersję, wersję reżyserską. I właśnie te działka napieprzają do wszystkiego, co się rusza. O, w ten sposób to wygląda. Jeżeli się nawet robot dostanie pod zasięg takiego działka, to gwarantuje, że ten najsilniejszy trzy strzały i już jest mały. No i pozamiatale. No jak robot zginie, to też z niego zostaje kopka kości. Ale zawsze możemy jeszcze podejść do zwłok naszego towarzysza i bezszczelnie go ograbić. Właśnie wchodząc do, e, chciałem powiedzieć, inventory, jak to się mówi, no do, do tego plecaka, do inwentarza. I w tym inwentarzu możemy sobie tą broń zmieniać. Nie tylko broń. Cóż by to, by było, cóż by to było za science fiction, gdyby nie było jakiś wspomagacz? Nie, nie, nie mówię o stronie do mówię o wspomagaczach, tak zwanych saiampach. to wygląda jak mały taki skanerek w grze i robi różne rzeczy. Znaczy tak, y, są urządzenia, które potęgują naszą siłę, wytrzymałość, to trwa około 4 minut, ale no, czasami na takie adzia się daje. Y, może taki sajamp nam zrobić barierę przed nami, co jest bardzo dobrą rzeczą, jeżeli z przodu nas coś atakuje, a my nie mamy się gdzie schować, więc tam stawiamy sobie barierę. Y, są takie, które pozwalają nam przejść nad... Y, urwiskiem, nad kanałem na przykład, budują platformę krótko mówiąc. Mało tego, w późniejszych etapach będą także bardzo potrzebne sajampy, które generują nam swego rodzaju pole siłowe pod wodą i powstaje tam pęcherz powietrza. Tak jak mówiłem, robot sobie poradzi, a z człowiekiem będzie gorzej, więc człowiek, żeby złapać oddech może wejść sobie właśnie do tego pęcherzyka powietrza i tam spokojnie pooddychać, porozglądać się, popatrzeć na pływające obok rekiny i może gdzieś tam z boku będzie leżał jeszcze Titanic i obok niego boski Leonardo. DiCaprio oczywiście. Da Vinci nie grał w tym filmie, z tego co pamiętam. Dla początkujących graczy, no i nie tylko yy, z takich dobrych wspomagaczy w grze, będzie DTS. Tak, tak, ja wiem, że DTS w tym momencie to jest zupełnie co innego. W tej grze Science Fiction z 93 roku był to Digital Terrain Scan, więc skaner, który, krótko mówiąc, pokazywał nam mapę, którą przebyliśmy. I to nie mapę jakąś taką narysowaną ołówkiem przez mistrza gry, tylko normalnie mapa widoczna od góry, o to jakby sobie jakiś, nie wiem, samolocik przyleciał, zrobił zdjęcia i właśnie tam możemy sobie tą mapkę przesuwać, poruszać, Zobaczcie, w którym miejscu jesteśmy, ponieważ bardzo często zgubić można znaczy stracić orientację. No i zgubić się też. No, jeżeli mówimy o grach fabularnych, no to wiadomo, że tam czasami się dochodziło do jakichś drzwi i, i nie było klucza. A czym może inaczej? Drzwi były zamknięte. Bo albo się otwierały tylko z drugiej strony bo był przycisk z drugiej strony i trzeba było oblecić cały kompleks, a niektóre kompleksy naprawdę są duże i można się naganiać, a gratarz ma swoje ramy czasowe. Musimy się w nich zmieścić. E, e, oprócz tego drzwi, oprócz tych włączników drzwi można otworzyć przy pomocy, oczywiście jest klimat science fiction, więc karty dostępu są. I karty dostępu w różnych kolorach i oczywiście kartę używając na drzwiach karty nie ma, no ale drzwi otwarte. Oprócz tego oczywiście są jeszcze dwa rodzaje kluczy, są małe klucze, takie klucze większe z ornamentem, które służą także do otwierania drzwi. No i powiem tak, w przerywnikach między poszczególnymi misjami dogrywa nam muzyczka, jest obraz, jakieś obrazki są wyświetlane, które naprawdę potęgują klimat tego wszystkiego w czasie gry, słychać katanie wody, grzmoty, widać błyski na niebie w ogóle, jak atakują różne potworki, a jest ich naprawdę sporo, to każdy potworek inny dźwięk z siebie wydaje. Niektóre potworki są wyposażone także w broni. Z broni potrafią nam nieźle przyłoić. Założę się o Syrylion dolarów, że ze starych amigowców. Chyba tylko zostali starzy amigowcy, już nie ma młodych amigowców. No ale z tych amigowców to wszyscy będą wiedzieć, o czym ja mówię, a osoby, które nigdy nie miały styczności z hired Guns. Zapraszam jeszcze raz właśnie na wekompany.pl i tam sobie ściągnięcie tego Jekzekon, ma bodajże 6 MB niecałym. U mnie na Amizę był zainstalowany na twardym dysku. A jakże. Pięknie się to grało, ponieważ no tak na misi normalnie trzeba było sobie wyrobić muskulaturę prawej ręki, no bo żonglowanie dyskietkami nie było, ale twórcy gry poszli bardzo do przodu i naprzeciw graczom. Podczas ładowania jest napisane, którą dyskietkę następną trzeba przygotować do włożenia. No, grając na egzeku, właśnie na emulatorze na, na, na pc nie mamy żadnych tam konieczności wkładania dyskietek, tym bardziej ja w netbooku nie mam przecież żadnych dyskietek, a skąd bym teraz wziął dyskietkę? No na litość boską 880 kB. no i możemy sobie grać normalnie tak jak na dysku twardym bardzo bardzo dobra pozycja polecam naprawdę wszystkim wielbicielom RPG komputerowego bo takich jest naprawdę dużo, a osoby, które chciałyby sobie pograć w coś od tak, nie takiego sztampowego, że nie wiem, kolejna odsłona Modern Warfare, ps, nie wiem, już o Bioshocku chyba mówiłem, Crysis, albo jakieś inne trelemorele, no to akurat polecam High Red Guns. No i bym zapomniał, oprócz oczywiście misji. Przede wszystkim y, radzę się zapoznać wszystkim y, przede wszystkim radzę się zapoznać wszystkim. Kretyństwo. No nic, niemniej Polecam się wszystkim zapoznać y, właśnie y, z treningowymi misjami, która na początku pierwsza uczy jak się poruszać, druga przełączenia przełączników, trzecia to jest już drobna walka. Y, czwarta misja polega na umiejętności posługiwania się granatami. Naprawdę się przydają. No i piąta jest to misja ucząca posługiwania się właśnie robotami strasznikami, tymi centry, działkami automatycznymi. Oprócz tego jest także w grze misje, są misje pojedyncze dla pojedynczego gracza, niezwiązane w ogóle z kampanią. No i tam jest troszkę inaczej, Ponieważ warunki ukończenia misji to jest albo dotrzeć do wyjścia, tudzież dotrzeć do wyjścia przed upłynięciem pewnego czasu, albo też wykonać pewne czynności. No Jest tego, jest tego troszeczkę, także tam też można się pobawić. No ale najważniejsza jest właśnie cała ta kampania, bo no to jest po prostu miód. No i orzeszki także. Gra powstała tylko na kości EC Samigi. Miała powstać wersja na kości Aga. No ale niestety nie powstała. Z tego wszystkiego ostał się tylko edytor map, który możemy używać do woli, Możemy budować własne poziomy. Od po prostu, żeby się wyżynać albo i z kolegami, albo i też z potworkami, które tam umieścimy. Żeby było śmieszniej, jest to gra wydana przez Psygnosis, czyli ta firma z sobą w swoim logo, a pomagali im chłopaki Steam Team 17. Oto ta ekipa odpowiedzialna za Worms. Chyba każdy grał w Worms. No, wierzę, że na pewno na Amidze. Nigdzie indziej. Tak się bardzo spodobała chłopakom Steam Team 17 właśnie gra High Red Guns, że zawalili jeden ze swoich projektów, które akurat robili. Tak bardzo odcinali. No i w tej grze spotkamy, co prawda nie w kampanii, ale w misjach pojedynczych spotkamy się także z Lemmingiem. Tak, tak, tym, który mówi o, no i wybucha. Te akurat nie wybuchają, ale są naprawdę upierdliwe i radzę uważać. Jeżeli zobaczycie gościa w takim granatowym, niebieskim wdzianku, który zaczyna zmierzać w waszym kierunku, to lepiej by było, gdybyście byli wyposażeni w szybkostrzelne działko, dobry karabin maszynowy, albo jakby tego nie było, no to przynajmniej granaty. I w nogi. I w nogi, ludzie. lemingi. Tak jak w tytule pierwszej gry. Oh, no more lemmings. 19 lat temu gra powstała. Do tego czasu ludzie w nią grywają czego i ja jestem dowodem. Jeżeli naprawdę dzień jest bardzo nudny, siądźcie sobie i odpalcie High Red Gans. Możecie to zrobić za darmo, nie płacąc nikomu, mnie tym bardziej też nie. Jest to typowe abandonware i możemy sobie wtedy Powalczyć na Graveyard. Zresztą, swoją drogą, odpowiednia nazwa dla tej cmentarnej planety. Dla malkontentów informacja. Odcinek, który będzie za cztery tygodnie, dotyczyć będzie niekoniecznie Amigi, ale popkultury lat owych, a żeby tą popkulturę Wam wyłuszczyć, to będę musiał zacząć od lat 30. XX wieku. A skończymy na końcówce lat 70. O czym będzie? No fakt, może, może skończymy nawet w, w latach współczesnych, bo kiedy wyszła wojna światów? Właśnie, będzie o wojnie światów. Będzie o dziele, które napisał ponad 100 lat temu Herbert George Wells, będzie o panice, będzie o dennym filmie, nawet dwóch, no i będzie dużo science fiction, dużo dobrej muzyki, przede wszystkim. A, jeszcze jedna rzecz. To wszystko będzie miało swój związek z Broadwayem. Jaki? No cóż, cztery tygodnie. Odcinek będzie dłuższy, nie taki jak ten. Dla Was już leci muzyka, a o w mordę z uszu znika. Trzymajcie się ramy od swojej Amigi, grajcie w stare Amigowe gry, bądźcie Amigowcami. Amiga rządzi. Cześć.